słuchacie Wiki Radia. To może zaczniemy? Z 3-minutowym poślizgiem? Na Wiki to by nie przeszło, na Wiki to już wandalizm został dawno wycofany. Masz drugi. Zaczynamy niedzielną sesję wykładów w prezentacji Konferencji Wikimedia Polska 2015. Proszę o. Spokojny, spokojny charakter w rozmów, żeby nie przeszkadzać osobom prezentującym. Pierwsza prezentacja na dzisiejszą odgrabarzu, bardzo czytać na stronę pomocy. Yeah. 30 minut! Dziękuję za wstać. E, czyli, czyli dzisiaj to nie wypadło Was zbudzić Więc na, na początek troszeczkę gimnastyki. Oh. Czy, czy, czy dobrze odzyskasz w ogóle? W ogóle. W ogóle. z elementów y gimnastyki. No, się się z teraz... się jest... to jest... to jest... Z Z elementów gimnastyki. Kto z was jest po raz pierwszy na konferencji Media Polska? Kto z was jest drugi? Ci, którzy są po raz pierwszy, niech nie... nie... nie... nie... nie... nie Dobra, czyli duża część. Fajnie. Y I tak jest mniej więcej ze stronami pomocy, że... Doświadczeni Wikipedyści mówią, cytuję to, co ja wczoraj usłyszałem, wiadomo, że nikt ich nie pyta. I mniej więcej jest pod. Z... Można, by, można by tak powiedzieć, z konferencją Wikimedia Polska, wiadomo, że nikt nie przychodzi jako pierwszy. Nikt, sami, sami, same te same twarze. Nieprawda, właśnie sobie przed chwilą to udowodniliśmy. A ja Wam zaraz udowodnię, że ze stronami pomocy jest całkiem podobnie. znaczy, temat jest tak samo trudny, jak potrzebny. I... Um, um, um, I i um, nie jest tak, że, um, że właściwie jakby ich nie było, to by Wikipedia działała bardzo dobrze, nie gorzej, niż gdyby one były dobrze zrobione. No tak. Teraz parę cytatów. I całkiem nowy um, z, z czerwca, w ten sposób sobie pozwoliłem podać filmę. Edytowanie widziwek jest uwaga zapoznania się ze stronami pomocy, powinniśmy je stale poprawiać, znaczy spracać i poprawiać czytelność. Niestety widziwek, ale nie namieszał generalnie nigdy alternatywy niż mm, dla potrzebujących, niż le ich lekturę. No, powiedział Gendrais, całkiem niedawno. Dalej. Yy. Można owszem znaleźć te informacje, tutaj chodziło o, o zasady rewertowania na stronach pomocy, ale szukamy za każdym razem jest dosyć męczące. Dalej, troszeczkę starsze. Ewentualnie egzekwowanie proponowanie zasady, to było w dyskusji właśnie przy proponowaniu zasady, powinno być poprzedzone gruntownymi, kompleksowymi zmianami stron pomocy. Obecnie strony pomocy są mocno schematyczne, często wewnętrznie sprzeszne. To było 5 lat temu. A jeszcze 5 lat wcześniej? Czy zgłosiliście już to w zaleceniach iadycyjnych i wszędzie tam, gdzie mówi się o zaleceniach o pomocy? No zawiesem mówiąc, mamy już takie mnóstwo stron pomocy i zaleceń, że nie sposób tego wszystkiego ogarnąć. I to było 10 lat temu. Kiedy nas było chyba trochę mniej, a na pewno Wikipedia była mniejsza. No i tak, yy, wielu doświadczonych w ogóle nie widzi problemu. Albo widzi, ale nic nie robi. A kiedy on właściwie jest? Wtedy... Kiedy y, ktoś nowy przychodzi, albo wtedy, kiedy ktoś jest doświadczony, ale pamięta swoje początki, albo przynajmniej spróbuje sobie powrócić do y, swoich pierwszych y, pamięcią, do swoich pierwszych y, y, doświadczeń. No i wtedy. Się okaże, że, że jakby nie było, to jakieś tam kłopoty ze startem są, i to są kłopoty techniczne. To akurat jest oczywiste i chyba um, już zostało udowodnione, że, że to próg wejścia jest. Um... Znaczy, kto udowodnił? Prawda, prawda. Co 10 minut płacę? Zabrzmiał, kto? Kto? No właśnie. Źródła. Nie, także okej, okay, dobra, na tym możemy zakończyć dyskusję, nie bardzo. <grywa> <grywa> e, ale, ale chyba jak dużo z nas e, miało coś takiego, że no dobra, jeżeli nie wiem jak coś zrobić, to po prostu skopiuję z tego, jak już jest zrobione, skoro jest gdzieś indziej tak, to znaczy, że jest, no raczej, że jest dobrze. Tak tak jest często rozumowanie, więc sobie skopiuję i jest okej. Okay. No dobra, ale jeżeli mielibyśmy, Zamienić tam to wszystko na sytuację, kiedy chcemy e, znaleźć jakąś ogólną regułę, którą, którą rządzi, która rządzi w tym wszystkim, szczególnie jeżeli nasz artykuł trafił gdzieś do poczekalni albo tam, gdzie chcemy e, już poszukać jakichś mocniejszych argumentów na to, że on w ogóle jest wart istnienia, e, no to chcemy znaleźć e, jakiś, jakiś zasad, czegokolwiek, co by odnosiło się w mniej więcej równym stopniu do różnych artykułów. I, i, I nasz argument wtedy nie może być coś takiego, że no, skopiowałem, no to, no to skoro za, było dobrze, no bo było, takie przyjęcie jest błędne, no to tutaj też na pewno jest dobrze, bo tak nie jest. I tak, typowe problemy ze stronami pomocy, to są typowe problemy, które zauważyłem w, w różnych, różnych badaniach do tej pory, bo po też badam strony pomocy, żeby nie było. No i wiadomo, to co, to, co ja już zauważyłem, ale to też co słyszę od was w różnych dyskusjach, że informacje są rozproszone po różnych stronach pomocy, że, że one są w taki czy inny sposób powtórzone, że nawet czasem się wykluczają, bo tam jest raz jest napisane tak, raz jest tak. Coś, co sobie wybordowałem, bo, bo są różne style, to znaczy, co kto napisał po swojemu, to tak to mniej więcej jest, więc czyta się to różnie. Ujęć, bo jeszcze do niedawna ich, być może cały czas jest coś takiego, że Wikipedia, dwukropek zasady i, i pomoc dwukropek zasady w pigułce. Um, funkcje mniej więcej to samo spełniają te strony, albo przynajmniej spełniały przez bardzo długi czas, przez bardzo długi czas były obydwie. Yy, nadmiar przykładów, no bo no wiadomo, jak jest dokumentacja, a z są dokumentacje, no to fajnie było, były przykłady, a nie tylko słuchał opis. Tylko yy, wiadomo, że czasem tych, te przykłady są tak już yy, nałożone na siebie że, no bo właśnie, no bo trzeba powtarzać, żeby człowiek zrozumiał, że jak jest dużo przykładów, to wtedy na przykład lepiej o co chodzi, no bo może się przykładać na przykład do przykładów i wtedy jest oczywiście na przykład bardzo dużo, to dobra czytelność, no nie. No właśnie nie. Eee, I tak, i taki podwójny dualizm, bo, bo są pojęcie zasad i zaleceń I oczywiście nikt nie wie, jakie są różnice między nimi, znaczy wiadomo, jakie są Teoretyczne zasady, takie gatunkowe, natomiast często jest tak, że informacja, która jest na stronach zaleceń, mogłaby być na stronach zasady, zasad oznaczona jako, jako, jako zasada i mogłoby być tak, że strona pomocy ma szablon zalecenia edycyjnego. Zresztą tak całkiem niedawno było. Yhm. I, eee, ale Ty nie, nie rozumiesz różnicy pomiędzy tymi ja, ja rozumiem co do pojęć, natomiast wiem, że jest bardzo dużo informacji, które są tak przemieszane, że mogłyby być i tutaj i tutaj. Jest bardzo dużo zasad, które, się, które mogłyby być zaleceniami. I tak Gdybyśmy sobie teraz wzięli na listę zasad, akurat może teraz nie przeskoczę, ale, ale są takie zasady, które mogłyby być zaleceniami. Są takie zalecenia, które mogłyby być zasadami, skoro są takie zasady. Które mogą być zalecenia? No, no, no. to, żeby to jest... zalecenie stało się zasadą, to wiesz co jest potrzebne? Konsensus. Konsensus. Tak, ale to jest bardzo formalna sprawa, zresztą to to coś, żeby stało się zaleceniem. Też panie by było, żeby jakiś konsensus, bo jeżeli nie ma konsensusu, to jest esej, no, prawda? Nie, nie, nie. nie. Tak? nie, nie. Okej, okay, dobra, może nie, żeby była zasada, a to według konsensusu potrzebne jest głosowanie. Nie? nie, nie. Sens, to jest to, bez głosowania? Jest, tak, jest, jest, to jest sposób działania wiki, Bo no, no, tak ja uznałem. Dobra, Dobra, to dyskusja to... będzie za chwilę. No i, no i oczywiście A, tak, coś, co... Tak, tak. Całkiem niedawno z drogą Media Foundation zostało, kapnęli się tam, że to jest też jest problem, czyli hierarchizacja, nawigacja, jak znaleźć informacje w systemie stron, jak użytkownicy się poruszają? No, układ w treści na stronach, oczywiście. Słyszałem całkiem niedawno od kilku osób, że fajnie by było, żeby na wszystkich stronach, tam gdzie to jest możliwe, najpierw było, był taki wstęp i pigułce o co chodzi na danej stronie, dopiero potem jakieś tam szersze uzasadnienie, dopiero potem ta właściwa stron, część strony pomocy i, i, i e, wszystko rozpisane dokładnie jak, co ma być. E, no tak, no i coś teraz ostatnia rzecz mylenie pomocy z artykułami, to jest to, co zauważył na przykład Trizek, e, który prowadzi e, mniej więcej to samo, co ja, tylko, że na francusko-języcznej i e, podobnie jak u nas, tam e, ludzie edytują strony pomocy, myśląc, że to są artykuły. Przykład. E, u nas to się nazywa popularne błędy językowe, najczęstsze błędy językowe. Czy tak? powszechne, powszechne błędy językowe. E, to jest strona, która, jak się okazało, przez czytelników i przez nowicjuszy jest traktowana, jakby była artykułem i że należy ją rozwijać tak, jakby, jakby tam do tego się stosowały no, w ich mniemaniu jakieś encyklopedyczne zasady. Ona, ona na przykład, jeżeli chodzi o trafik, o wyszukiwanie, jest szalenie popularna i wiadomo dlaczego. do tego, że ludzie wyszukują sobie w Google, Jakich błędów popełniać, czy cokolwiek takiego, wysyła im Wikipedia, i oni myślą, że to, co pokazuje tutaj Wikipedia, to jest rada dla nich, a nie dla tych, którzy piszą Wikipedię. No tak, wielu próbowało coś z tym zrobić. To wielu z Was, wiele lepiej niż ja. Nie, nie, nie, przepraszam, muszę sobie coś wypić. <grywa> Też tak myślę, że z sali jest najlepsze. Um, <śmiech> tak, no na przykład w 2008 roku był taki projekt, żeby uporządkować ikonki, nawigację i w ogóle. No i fajnie. Z tym, że jakby dzisiaj spojrzeć na te ikonki, to um, one są Soul Last Century. Co? So Soul Last Century one są tak bardzo z ubiegłego stulecia e, one są tak nieestetyczne w dzisiejszym tego rozumieniu słowa no i w jaki sposób to się nie udało to jest przykład inny przykład ktoś kiedyś chciał uporządkować kwestie weryfikowalności co powinno być na stronie o przepisach jak powinna być napisana taka strona też się nie udało znaczy co chcieliście chcieli przeredagować Chcieli przeredagować tak, strony dotyczące jest... WER i w WPR jest przetłumaczony z angielskiego Wikipedii po prostu. Znaczy, może szkoda, że nie masz teraz. Tak, Polimerek, teraz powiedział, że WPR jest przetłumaczony za mojej Wikipedii. Tego... Tak, znaczy, no, no, z, z pewnymi, powiedzmy, dostosowaniami, skrótami, bo tam. Nie, może mówić. Dobra, albo wiecie co, dyskusja za, za chwilę. Dobra, no tak? to za chwilę. Bo, bo to też jest błąd systemowy, że, że pewną część przetłumaczyliśmy sobie z pewnymi modyfikacjami, potem inne strony odnosiliśmy do tego bez um, uwzględnienia dlatego że jakaś tam część jest przetłumaczona i nie, nie bardzo stosuje się do nas albo stosuje się w pewnym stopniu yy, i inne strony zakładają, że to się stosuje do końca, a tamta strona przetłumaczona podaje jakieś przykłady, które yy, właśnie nie, nie odnoszą się do nas i tak dalej. To jest całkiem skomplikowane, oczywiście musimy pokazywać konkretne nie wiem, zdania, ale gdybyście, gdybym zaczął to pokazywać, to oczywiście byście powiedzieli szablon, to popraw i koniec. Ale nie o to mi chodzi, bo, bo chodzi mi o to, żeby pokazać, że to jest pewien szerszy problem. Yy, I teraz tak, pisanie stron pomocy jest trudniejsze niż artykuły, ogóle. Yy, jakbyśmy tak mieli sobie zdefiniować, czym są strony pomocy, to ja na przykład mówię, że strony pomocy to są te, które są w przestrzeni pomocy, ale zaraz byście prawdopodobnie jakaś część z Was powiedziała, że strony zasad też w pewnym sensie są stronami pomocy. Yy, Dalej. Kiedy ktoś coś chciał zmienić, to całkiem często jest tak w kawierence, że jest jakiś szczegół, który zostanie skrytykowany, bo czym dalej społeczność się wyraża za albo przeciw, albo w jakiś jeszcze inny sposób. I do końca nie wiadomo, że to się, to, to się łączy z tym punktem, że, że to jest taka właśnie dezintegracja tego, co my omawiamy, bo no bo tak, ktoś skrytykuje szczegół, no więc nie wiadomo czy potem wszyscy ci, którzy się wypowiadają tak nie wiadomo do końca, czy oni się wypowiadają też w odniesieniu do tego krytykowanego szczegółu, czy nie czy, czy należy ten krytykowany jakiś szczegół zmienić i wtedy być może zrewolucjonizować całość, bo, bo on nie przystaje, czy, czy, czy, czy można go pominąć, czy, czy co z nim zrobić Zresztą motywacja tych, tych, którzy to wszystko robią, nie jest stała więcej Karo 007 mówi, że ci, którzy stale nad tym pracują, to są jakieś dwie, trzy osoby i cytat, nigdy nie było ich wielu. E, we francuskiej języcznej Wikipedii, jak się niedawno dowiedziałem, jest mniej więcej 10 takich osób. E, no, ciekawe. A może ma być na Wikipedii pomocy? Właśnie to jest ciekawa sprawa. Myślę, że w pewnym stopniu e, tak. Francuska na Wikipedia ma lepiej rozwiązane strony pomocy, dlatego że na przykład wpadli na pomysł. Tak? Aha, to zaraz do tego przejdziemy. E, dlatego, że na przykład wpadli na pomysł, żeby e, na samej górze napisać do kogo dana strona pomocy jest adresowana, żeby e, ci, którzy są zupełnie nowi i po prostu sobie surfują po tych stronach pomocy, nie musieli się wszystkiego uczyć. Żeby od razu było taki sygnał, że to jest wiedza, na którą jeszcze będziecie mieli czas. Będzie, będzie wolno. Ale bardzo ważna sprawa. Citation needed, według kogo. No, e, jeżeli podejmujemy jakieś decyzje w stronach pomocy, to by było, żeby opierały się na data. I teraz to jest to, co kolega Marcin Ossowski mi zrobił na nasze lutowe spotkanie w Warszawie. To jest yy, diagram, tutaj widzimy różne kropeczki pokolorowane, niektóre są bliżej siebie, niektóre dalej. One pokazują yy, w jaki sposób <tryk> uczestnicy badania, które miały miejsce od listopada do, yy, do stycznia. Yy, może nawet trochę. Do... No, tak, do stycznia, ok. W jaki sposób grupują strony pomocy, bo zadaliśmy pytanie, jak, jak byś pogrupował, pogrupowała, gdyby, gdyby, gdyby to miało być, mieć sens. I się okazało, że oczywiście strony pomocy nie tworzą jednego systemu znaczy z dowolnej nie przechodzimy do dowolnej, tylko z tematycznej do tematycznej. I od niektórej do niektórej raczej nie przechodzimy. I są takie jak na przykład książki, to jest taka kropeczka na samej górze wizualowana której po pierwsze mało kto czyta, bo to akurat może sobie każdy z nas sprawdzić w, w tym trafiku, ile osób na to wchodzi. A po drugie ona się w ogóle nie łączy z żadną inną. Ale tutaj na przykład widzimy, jakieś, to jest na przykład zmiana nazwy strony, cofanie zmian, i integracja, historia strony, wersja strony. To jest pewna grupa związana z oprogramowaniem. Tutaj widzimy przepisy, jak stawić link, formatowanie, dzielenie na sekcje, kiedy wstawić link, infobox, to jest związane z edytowaniem i jest tutaj kilka takich grup, to, to możecie sobie zobaczyć, linki są dostępne, ja też je zaraz po prezentacji udostępnię, tak żeby, czy zbiorę w jednym miejscu, tak żeby, żeby nie trzeba było i dalej szukać. Kto czyta z strony pomocy? Założenie, oczywiście nikt. Dowód, nieprawda. Głównie to są... Aha, skąd wziąłem te dane? To jest to, to są wyniki z narzędzia, które widać pod każdą stroną pomocy, którą zrobił duwor. I teraz tak, badamy po pierwsze kto, czyli czy IP, a jeżeli nie IP, to jak, jaka nazwa użytkownika, jeżeli ma jakiś komentarz, to, to wtedy się z, y, kontaktuje z takim no, zarejestrowanym użytkownikiem, bo z IP to czasem trudno się kontaktować, y, szczególnie jeżeli jest zmienny. I na przykład do Polimerka kiedyś napisałem, czy do Kozielskiego. Y, no Wracając do tematu. 271 na, 300, y, na 379 osób tutaj, y, bo to jest badanie do końca tamtego tygodnia. To są, to są IP, więc przeważająca część. Jest całkiem duża część, no może jedna trzecia. Te osoby, które czytają, te, które kliknęły. Te, które kliknęły, ale w związku z tym uważam, że wśród nowych, zarówno jak i wśród doświadczonych możliwość, że one klikną i wyrażą jakąś opinię na ten temat jest mniej więcej równa. A to jest niesłuszne moim zdaniem założyć. Dlaczego? Dlatego że, <grym> dlatego, że myślę, że sporo właśnie no, ludzi zaawansowanych, za ktoś tam sprawdza, natomiast nie klika, no bo proszę, po co oni mają klikać, no? no bo to, jak oni sprawdzą, to tak samo. Szymon, to masz jeszcze to to nie. To końca? No nie. Już nie wiem. No. Nie, prezentacja, to jest 10 minut, ja wiem, co ja masz. <krym> Już nie wiem prezentację. prezentacji. A nie wiem, to dobrze. E Sebe pytania e proponuję na końcu. E I tak, i... E Wśród, wśród tych, którzy mają konta też zarejestrowani to jest 68 osób, a tylko 37, czyli no, prawie połowa z tego, to są, to są zarejestrowani o no, tak? Yy, czyli właściwie różniący się od AIP do tym, że założyli sobie konto. Natomiast też mają po jednej edycji, kilkanaście edycji. Yy, ci, którzy są redaktorami, tak, tak to jest z oczywiście powiedziane, Ee, że, że oczywiście są osoby, które so... nie są zarejestrowane w i jeszcze nie są redaktorami, ale tutaj to rozciągnę, żeby było dobrze widoczne. Ee, redaktorzy stanowią bardzo małą część, a od nimi tylko 5 osób, czy 5 odpowiedzi na 379. Ee, skąd trafili? Głównie z innych stron Wikipedii, w tym stron pomocy oczywiście, ale, ale surfując sobie po Wikipedii, po drugie, z wyszukiwarki i tutaj jest, no, okej, okay, czytam kolejnością tych e, danych, ale, e, ale co, do, co do liczb, to jest tak, że z innych stron, spoza, e, spoza polskiej Wikipedii, czyli z wyszukiwarki najczęściej, Google na przykład, zewnętrznej wyszukiwarki, potem jest wewnętrzna nasza wyszukiwarka, potem jest dopiero od Potem jest w jakiś inny sposób. Swoją drogą, tutaj ludzie mylili, bo na nie wiedzieli, że Google to jest zewnętrzna od Wikipedii. Myśleli, że Google to jest po prostu centrum internetu. No i od Wikipedysty. Też niektórzy tacy są, że jak Wikipedysta im napisze jakiś komunikat, to sobie klikną o co chodzi. Najczęściej 11, dlatego że jest tylko, to nie 10, najczęściej ocenianych stron pomocy. Pierwsze kroki, jak pisać nowy artykuł, fakty, przewodnicy, to jest coś, co jest najbardziej e, e, widoczne, jak się wejdzie mm, na stronę pomocy, dlatego, że to jest e, w tym centrum, centralnym, nawigacji, którą zrobiłem. Eee, I tak pierwsze kroki są, są zdecydowanie na pierwszym miejscu. E, zaraz, my tutaj mamy przepisy. <Device> <Nah broadcast> Nie mamy tutaj przepisów. Przepisy też były, dostały całkiem dużo, ale, ale chyba nie zmieściły się właśnie w tej czołówce. Ale to jest tam 10, tak? Jest... Tak, 10, 10, żeby no, to znaczy, żeby miało być 10, się okazało że jest egzekwent, to 11. No to, to, jest, to, to jest granica, jak powiem, po prostu statystycznego, tak, jak jest tak, 60, a 30 to jest wynik. Natomiast tak. czy jest 10, czy 11, czy 9 to jest przypadek. Nie, to oczywiście, że tak. Tylko mi <śmiech> o to, że tutaj akurat nie ma przepisów, a y, przepisy też, co wiem, <coughs> duży zebrały ocen. Też gdzie ludzie czytają ergo. A Także czy myślę, że to jest tak, że jest te pierwsze trzy 4 cztery strony są bardziej czytane, a reszta jest po prostu czytana na stałe po przez tych, którzy wejdą. Tak? Mm, Dobra, czytają, dalej. Się y, y, liczba, y, liczba ocen, y, tutaj spośród ogólnie wszystkich ocen ludzie najczęściej dawali ocenę najlepszą przy czym to jest tak, że ocenę naj, najlepszą i najgorszą, bo potem druga jest najgorsza właśnie. Te dwie oceny to są wbrew pozorom bardzo podobne. Wbrew pozorom jest bardzo blisko od wszystko mi się podoba i nic mi się nie podoba. Wielu ludzi e, prawdopodobnie jakbym spytał, no dobra, wszystko Ci się podoba, czy co Ci się podoba? No to tak już nikt nie bardzo wiedział, o co chodzi. Jak nic Ci się nie podoba, to znaczy, gdzie już problem? To Też nie bardzo. Yy, aha, i właśnie dyskusja. Teraz jest miejsce na dyskusję. Już, yy, dobra, podróż. Proszę Ja mam pod opieką właśnie, właściwie no, e, Także miałem możliwość świeżego zupełnie spojrzenia, <gry> ale przy e, jak się chodzi po stronach pomocy, Czasami, kiedy ktoś próbuje artykuł, staram się pomóc widzę, że chce coś poprawić. Natomiast dawno już nie miałem szansy obserwowania kogoś, To od razu krytycznie podaje uwagi na bieżąco te strony. Także czego nam chyba brakuje w stronach pomocy, to jest, to jest taka strona esencja, na której będzie tylko podane w jakim stylu pisać jak stworzyć nośnik wewnętrzny, jak u informacje i jak może dodać zdjęcie, tak żeby to się mieściło na jednej stronie. Nie na jednej stronie, nie na jednym ekranie, to nie jest to samo. I nic więcej, i nic więcej. Pod spodem linki chcesz wiedzieć więcej o źródłach, chcesz wiedzieć więcej o dodawaniu ilustracji, o ładowaniu nowej. Ale powiedz to jeszcze raz do mikrofonu, wtedy lepiej, Dobrze. Yy, podcastu, będę mógł sobie jeszcze Dobrze, czyli m, żeby mieć stronę, na której będzie sama esencja, jak dodać link wewnętrzny, w jakim stylu piszemy, jak u mieć informacje, prosty tylko przykład, bez wchodzenia w szczegóły i być może jak dodać ilustrację. Wówczas pod spodem będzie można dodać linki już, jak załadować nowe zdjęcie, jakie są możliwości dodawania źródeł, podasz tylko po jednej możliwości najprostsze w jaki najprostszy koncentrowany dla nas sposób uzyskłowić zdanie i może się to pisuje. To jest ciekawa was uwaga i od bardzo podobnego punktu wyszli Francuzi, którzy przyjęli, że to yy, można wszystko rozpisać na, na czasowniki. To znaczy tak, dodawanie, po polsku to troszkę inaczej brzmi, ale, ale dodawanie ilustracji, ilustrowanie, tak? o, ilustrowanie yy, poprawianie błędów, yy, Zgłaszanie czegoś, tam. I tak, tak czasownikami wszystko sobie rozpisali. Na swojej stronie głównej pomocy to możemy sobie zobaczyć, przychodząc z naszego opisu treści przez literwiki. E, dobra, czy jest jeszcze jakiś inny komentarz? Widać myślę, że się. Tak, proszę. Nie, nie, proszę. Nie się eee, e e Właśnie mam takie doświadczenie, że ostatnie czas na języku chińskich, taki tam małą, małą książeczkę którą zrobili w Wikimedia Foundation właśnie żeby rozwiązać w jakiś sposób ten problem, że jest dużo tych stron pomocy, ale są bardzo skomplikowane, czyli ta książeczka w właśnie Editing Wikipedia prosił, jest na koniec i właśnie też rekomendowałem tą właśnie przetłumaczoną książeczkę w różnym swoim znajomym i właśnie reakcja była taka, że o super, to jest po prostu wszystko zrozumiałe. No i może to da się jakoś wykorzystać też bo, no, w, jak, w jakimś kontekście, czyli, e, to jest Kik PDF, to oczywiście nie jest, e, ale wszystkie te teksty są chyba na, na miki Czyli jest taki preaktor. Dobrze, w tym momencie już się mnie To znaczy, no ja już mam powiem pomysł, bo rzeczywiście to, żeby napisać do kogo jest skierowana do nas ta brano pomocy, to jest świetny pomysł ponieważ no, nie będzie się ktoś, kto dopiero zaczyna zagłębiał w problemy dotyczące czy ilustracja z lewej, czy ilustracja z prawej, w jakiej wielkości ona ma być i tak dalej. On potrzebuje, że ma napisać te kwadratowe, czy tam ma już w edytorze, w edytorze i już będzie miał. On tego potrzebuje i, i to powinniśmy rzeczywiście dać, może nawet wyróżniając kolorami. Pewne, to znaczy, że, że to jest strona dla, dla, dla nowicjusza, dla, dla kogoś i, i dla kogoś bardziej zaawansowanego, zaawansowanego, żeby to nawet były jakieś tam odrębne elementy kolorystyczne. Ja wiem, Ty masz swoje idee, fikstę temat właśnie koloru, gdzie, jaki kolorek pasuje. Tak, ja nie znajduję, nie lubię to kolorów, wtedy one nie są semantyczne. A semantycznych też nie bardzo. Natomiast, natomiast właśnie warto, warto rzeczywiście to zrobić, to jest, to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie dawać takie zasady, znaczy na zasadzie zalecenia, po, pomoc w pigułce właśnie dla, dla nowicjuszy. Że jeżeli on chce stawić kategorię, to zalecenie typu zobacz, jak podobny artykuł, jaką kategorię ma podobny artykuł i wstaw taką samą. Że, że, że jeżeli chce, no bo nie musi załóżmy, no, ale żeby się nie, nie musiał przebijać przez te całe, po co kategorie są, do czego służą, a jak bo nich się poruszać, a jak są schieraklizowane no, i tak dalej, no to jest mu niepotrzebne. Kategorię sobie dopiszę, że nawet napisało do tego, co powiedziałem. Tak, jeżeli tak, chodzi tak? O, o komentarz Gety, to... Jeżeli chodzi o komentarz Gety, liczę na Ciebie wtedy, kiedy będziemy nad tym pracowali. Jest grupa osób, z grupa. które z tym pracują i e, najlepiej jest wtedy, kiedy ktoś, kto ma pomysł, od razu pisze, o co chodzi i my e, e, staramy się być gotowi na wszelkiego rodzaju komentarze, więc najlepiej, żebyście wy też takie komentarze na bieżąco po prostu napodawali. Czyli komentarz komentarze. jest? jeszcze... Jeszcze jedna rzecz, o której ty... potem zapomnę, bo ja właśnie no, no. tyle razem mam, bo już można już nie wybaczyć. Słuchajcie, koniecznie trzeba napisać, jak się te nieszczęsne wiki dane w podstawowym zakresie obsługuje, o, tak. bo ludzie nie wiedzą. Napisz, napisz, napisz, napisz. Ale ja sama nie wiem. Tak, tak. Ja, stoczymy, ja, robimy, ja jestem ja na Wikipedii początkująca, na Wikipedia. bo działam na Wiki źródłach i wchodząc na Wikipedię czuję się jak taki użytkownik, który no popełnił tych, nie wiem, czy 15 czy 20 artykułów, jest to bardzo mało. I czego mi bardzo brakuje, to zwykłego przypomnienia, tak? Skończyłam artykuł, zapisuję i byłoby świetnie, gdyby był jakiś bot, który by w tym momencie rzucił informację. Czy dodałaś w kategorii, czy dodałaś, tak, tak? brakuje. Przypisu. I w tym momencie powinien być odnośnik, zobacz jak dodawać kategorie, zobacz jak dodawać. To znaczy chciałabyś mieć taką informację? Takiego boga przy zapisywaniu. Zapisy. Zobacz podgląd i w tym momencie powinno się uruchomić jakieś okno czy coś takiego, co na dole pokaże. Coś takiego u góry. Okay. To jest dobre dla tych, którzy piszą w kodzie y, Tak, Takich oczywiście jest cały czas większość, ale też pracujemy nad tym, żeby. Żeby y, jak największe naszej naszych y, narzędzi mogło się równie dobrze odnosić do edytora wizualnego, jak i do kodu źródłowego. W edytorze wizualnym nie ma podać podgląd, więc trzeba będzie troszeczkę jakoś to inaczej Ale można zrobić. zrobić. Ale da się. Można złożyć można coś z weryfiką czy sprawdzić, nie? Tak. Rozumiem, co chodzi już na Także Jak mówię, że to jest sprzeczności? czy gdziekolwiek, w sensie którejkolwiek wersji jest system, który pozwala pilnować, żeby strony były niesprzeczne W sensie jak zmieniasz tu, to zmień też tu jakieś oznaczenie z tego? W yy, tak, tak, taki prosty sposób nie, ale właśnie skoro wiesz, że my należymy do tej grupy badań i rozwoju i że jest taka grupa, no to można powiedzieć tak, jeżeli jest taka grupa, to jeżeli ta grupa yy, siedzi na tych stronach pomocy, to takie może, czy może wyłapywać grunt wtedy, że, że to pisanie stron pomocy nie jest tak bardzo rozproszone jak, jak pisanie artykułów, bo jeżeli jest już jakaś taka bardziej sklarowana grupa i yy, która może się dogadać na takim trochę bardziej abstrakcyjnym poziomie, hmm. bardziej wyspecjalizowanym to wtedy może tego węższego odcinka bardziej efektywnie pilnować. Dobrze słuchajcie, kończymy w tej chwili. Jeszcze będzie jedno pytanie moje rady prowadzącego, ale króciutkie i jest odpowiedzi, bo nie mamy już czasu. Ja jakiś czas temu Żałuję na stronę pomocy, to, to oczywiście nie jest prawda, co mówię, że nikt z tego nie korzysta. Korzystamy, ja też korzystam, ponieważ nie wszystko pamiętam. I znalazłem na samym końcu ankietę za nie mogłem znaleźć sposób, w jaki sposób to wstawiono w kodzie. Nie wiem tej chwili, tak, ale to już w kuluarach się tak, dowiem, tak, jak to jest tak, zrobione. Dziękujemy tak, to mam robi bardzo y, serdecznie trzeba, za trzeba ważny robione. temat, ale temat jest ważny w sensie takim, że trzeba faktycznie samemu dużo zrobić, chociaż ja teraz to próbuje usystematyzować i ułożyć jakieś karby, kiedy my jakby przestajemy robić to, to co chcemy. Ja nie pamiętam, czas się udanno skończył, także y, słowa tylko komentarze. To tak, jest bardzo ważne, jest cała grupa od tego, jest i Kenrise, i Tufor, i Marycha, i są różni i inni, których teraz nie będę wymieniał, żeby je przedłużać. Yy, Mamy osobną wiki, na której możemy sobie testować, więc zapraszam. Też mogę podać linka, jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany. Ona jest dostępna, ona nie jest zamknięta tak jak, nie wiem, strona KA, więc, więc każdy może tam zobaczyć, o co chodzi. Kto używa wiki, tak? Tak, i, i y, zapraszamy do, do, do tego naszego wiki projektu, jak sobie wpiszecie WP, B plus R, to, y, b, b +R to, to, to traficie, no i, i, i zapraszam na wiki po prostu. Dobrze. Czyli zapraszamy na wiki. Dziękujemy Tarowi za y, przedstawienie tego tematu.